Mam na imię Rafał, jestem alkoholikiem. Dziękuję za zaproszenie na tak zwaną tą speakerkę. Będę podzielił się swoim doświadczeniem, silnym dzieją. W kroku ósmym wiecie co, jak się rano budziłem, nie wiedziałem, że mój dzień będzie wyglądał w ten sposób, jak wyglądał. Ale począwszy od początku, nie da się ukryć, że. I ten krok ósmy byłby niemożliwy, gdyby nie krok pierwszy. I tutaj musiałem uznać swoją bezsilność, bezsilność wo wo wobec alkoholu i że to nie ja kieruję swoim życiem, a kierował mój ten alkohol. Moje inne rzeczy, ale to nawet, tylko na tym kroku pierwszym, to tylko na tym się pierwszym skupię, że, że to było to, co mnie kierowało. I tak. Przez uznanie bezsilności wobec jednej rzeczy pokazał to, że jestem bezsilny wobec też wielu innych rzeczy. I tak się zaczęła ta moja droga w wspólnocie, gdzie w kroku drugim na nowo sobie gdzieś tam w jakiś sposób użyłem wizję tego mojego Boga, Dziękuję, ku trzecim oddałem to moje życie, co pada tylko w słowach, bo, bo wczynek dopiero to się tak naprawdę zaczęło i trwa cały czas poniekąd. Nie, da, nie, da, nie będę ukrywał, że to musi dziać, że to się dzieje wielokrotnie w ciągu dnia, gdzieś tam się zdarza, sytuacja, powiedzmy, ja muszę sobie tym przypomnieć, że że oddaję mu swoje życie i w jaki sposób musi się godzić z tym, co, co mnie spotyka dla własnego zdrowia. Gdzie następnie ten, ten krok ósmy, znaczy proszę, krok czwarty, gdzie zrobiłem tą swoją inwenturę moralną i wtedy zobaczyłem, że nie są taki piękny, jak mi się wydawało. Ale na szczęście byłem pod opieką sponsora i tego mojego Boga. Więc przeszedłem to tak w miarę spokojnie, bo też słyszałem o tym, że, że nie jeden alkoholik zapił na tym kroku i się udało przejść taką słuchą nogą. Gdzie w ku piątym spotkałem się ze swoim Bogiem. Spotkałem się ze swoim sponsorem, firmą wyjawiłem te moje czyny, gdzie Ujawni się ten mój egoizm, egocentryzm, zawiść, lenistwo, moja prześwięta duma, intolerancja. Wydawałoby się, że takie proste wziązi, gdzieś wrócić się do niego. Że niby jestem gotowy do tego, żeby oddać te swoje wady, które tak naprawdę one, one były tylko tym, że ja ich używałem, one nie były gdzieś tam tak naprawdę moimi, w tym sensie, że tak jak palec czy noga, to jest coś, co ja się wyuczyłem, żeby żyć w tym świecie, w którym, którym znałem. Wspólnota pokazała mi zupełnie nowe życie w którym już tych wad nie, nie, nie potrzebowałem i staram się je oddać. Więc ten Bóg mój pokazywał mi te sytuacje właśnie, w których e, żyłam, tych, tych swoich wad charakteru. Mimo tego, że gdzieś tam zrobiłem tą iwenturę, ale, ale to cały czas gdzieś tam się pokazywały te moje wady charakteru. Cię w koku siódmym w pokorze, w się do niego, był usunęły te braki gdzieś na kreszkę zatrzymam, bo czym dla mnie pokora jest? Pokora dla mnie jest uznaniem czyjejś woli nad moją wolą. Gdzieś nawet skinę pochylenie głową w danej sytuacji. Inny sposób mówienia, tonem, tonem niżej, po to, żeby w jakiś sposób Okazać to, że ktoś inny, ten drugi, drugi, druga osoba, ten inny człowiek jest naprawdę dla mnie ważny. I tak przy kroku ósmym zrobiłem listę osób, które skrzywdziłem. Wydawało się badanie proste w jakiś sposób, no bo miałem to miejsce z czwartego kroku, więc niby, niby, można powiedzieć, niby kopiuj i wklej. Ale to nie do końca, bo z tego względu, że były osoby, które ja pominąłem w kroku czwartym w jakiś sposób specjalnie, bo wtedy z porządzającym tym miejscu, ja wiedziałem, że je skrzywdziłem. To nie było w ten sposób, że ja miałem do niej uraz i ja musiałem zobaczyć tą moją stronę tej sytuacji, tylko na ja naprawdę wiedziałem, że, że ja te osoby skrzywdziłem, więc... Tych osób nie było w koku ósmym, bo od się Znaczy w koku czwartym, tylko nazywa się w koku ósmym. I też jest część osób, która była w koku czwartym i jest w koku ósmym. Pamiętam, jaki sponsor mówił, żebym napisał te najgorsze uczynki, które w danej osobie u, u, u, uczyniłem w koku czwartym, bo. Przykładowo powiedzmy, no moja żona nie była tam jeden raz, tylko była kilka razy. Ale ja miałem za dużo uczynić jej za ten najgorszy z tych rzeczy, które ja jej uczyniłem. I w jaki sposób ja to jej cały czas robię, to uczyniam to uczynienie. W tym, że czas pokazał, pokazywał cały czas, że te mniejsze rzeczy one też się pokazują. I też muszę z nimi zrobić porządek, więc to nie jest to, że tylko ta jedna krzywda, tylko naprawdę cały, cały wachlarz tych krzyw, które jej wyrządziłem i który staje się gotowy zza Z tym, że to nie jest tak, że te krzywdy, które jej wyrządziłem, ja je od razu odkryłem, tak do końca, pod względem, że muszę im za dużo czynić. To wszystko wychodziło w czasie. W sytuacjach takich, kiedy, kiedy żona mi zwracała uwagę, mi na to, że głos na nią podnoszę, czy jej nie wspieram. Wydawało mi się, że. że, że... To się wszystko zmieniło, ale jednak cały czas gdzieś to, gdzieś to jest i ja potrzebuję nad tym pracować. I to jest niepotrzebne. I modlę się w jakiś sposób do tego swojego Boga o to, żeby pomagał mi w tym, żeby odnaleźć te wszystkie właśnie do, do samego końca te krzywy, które je wyrządziłem, za które mam je za dużo czynić, tak więc, że jak tutaj pisze, zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy i jesteśmy się do tego im, im wszystkim, każdej jednej osobie. Dlatego też i te wszystkie według mnie, jaki sposób czyny, które, które, które miały miejsce wcześniej do tego, do, tego, do tego momentu. Dzisiaj rano, znaczy rano to nie tyle, ale tak w południe sobie usiadłem, otworzyłem ten swój zeszyt, który mam rozpisany, krok czwarty i krok ósmy. I tak otworzyłem, patrzę na tą listę. Tych osób z kroku ósmego i, i są takie, kiedy, krótko mówiąc, braki. Gdzieś powiedzmy, jest ta lista jednak niepełna i sobie tak nikt, nikt, nikt w jakiś sposób nie przewidział tego, co, co mniejszy dzień przyniesie, bo tak gdzieś siadając przy stole, przy tym zeszycie, widząc, że czegoś, tutaj mi brakuje, tej liście, yy, przy taki moment, że my yy, szef pracodawca zawołał na kieczkę na rozmowę i prosił mnie o to, żebym inaczej traktował ludzi na budowie, bo jestem kierownikiem na budowie, majstrem. Nic gorszego dla alkoholika, żeby dać mu władzę w jakiś sposób i też e, rozmawiał ze mną na temat właśnie mojego, mojego zachowania. Mimo tego, że od momentu, kiedy przestałem pić, był taki czas jeszcze, że krzywdziłem kolegów i znajomych, z którymi pracowałem. Z tego tak do końca nie zdając tego sprawy, bo praca, pracę zostawiłem w pracy, a prywatnie wydawało mi się, że będzie wszystko pięknie, ładnie. Sytuacja z dzisiejszego dnia i jak to spotkałem właśnie kolegę, którego nie napisałem w tym kroku ósmym, spotkałem go przed firmą, tylko było 6-6, moment i się zawinął, jego nie było. Będzie, kurde, coś jest nie tak. Coś, coś w... siedzi, coś wisi w powietrzu, jak to można by powiedzieć. Dzisiaj w rozmowie z moim szefem właśnie powiedział, wymienił jego imię. Nagle poczułem te wszystkie moje gdzieś tam krzyki na budowie, niesłuchanie e, ludzi, którzy, którzy też chcą, chcieli mi pomóc, a ja tego w jakiś sposób nie dostrzegałem przez, przez swoją ambicję, przez swojego egocentryzm, przez swoje wielkie ego przerośnięte. Wydawało mi się, że, że jestem fair w stosunku do, do, do mojego pracodawcy, do mojego szefa, no bo budowa idzie, wszystko pięknie, ładnie. No nie było pięknie, ładnie, bo nie było atmosfery na budowie. I jak dzisiaj z nim rozmawiałem, z tym swoim szefem, gdzie on mi właśnie dużo o tym powiedział, poczułem taką wielką chęć spotkania się z moim kolegą i... I porozmawiania na ten temat, właśnie tego, co, co, co się działo wcześniej, że ja dzisiaj w jakiś sposób stałem się gotowy, doszło do mnie, dotarło tak naprawdę to moje postępowanie w stosunku do niego. Mimo tego, że miałem do spotkania z wami godzinę z Haczykiem, wsiadłem w i pojechałem do niego, nie wiedząc w żaden sposób, ile czasu potrwa ta rozmowa, ale ja, musia, ja czułem, że muszę to zrobić. Ja czułem taką wielką e, potrzebę tego zrobienia, żeby w jakiś sposób się z tego uwolnić, że ja nie, ja nie chciałem czekać dłużej. Ja byłem gotowy, tylko, tylko musiał przyjść ten moment, żeby, żebym zobaczył, w czym jestem gotowy. Teraz widzę to, spojrzę też na... E, Taka jedna rzecz, która gdzieś która tam słyszę wielokrotnie, że są osoby, które przechabiają program wielokrotnie, co roku, na nowo, a to z innymi sponsorami i gdzieś rozpisują to wszystko na nowo, szukają. W jaki sposób teraz to rozumiem, że jest to bardzo potrzebne, żeby to wszystko zauważyć, poczuć, żeby tych, jak to, takich przesłowych trupów w szafie było jak najmniej. Wydawałoby się, że takie krzywdy finansowe są trudne do wykonania. Wiecie co? Dla mnie łatwiej jest komuś pieniążki oddać, niżeli, niżeli iść do kogoś, spotka się z twarzą w twarz i go przepuścić za swoje zachowanie bo pieniążki oddane i dobra, spał załatwiona. Długotrwałe zachowanie tego typu, krzywdzenie drugiej osoby, czy, czy, czy rodziny, czy, czy znajomych w pracy, czy... To jest naprawdę trudne, bo to trwa naprawdę długo. To jest, to jest wymagające wiele pokory i zmianę zachowania w swojego, w swoim, w swojego postępowania. Powiem tyle, że dzięki ósmemu krokowi i umiejętności wejścia w czyjeś buty jest, to jest to, że dzisiaj dużo wcześniej reaguje na to, żeby kogoś takiego nie skrzywdzić. Taka sytuacja powiedzmy, gdzie jadąc samochodem, na kogoś zatrąbię i wyzywam, krzycząc ty i ty h to spojrzę w lustro, które widzę, Jest lustryku, są trzy lusterka w samodzień ale spojrzę to, środ to środkowe i widzę siebie odbicie i widzę, czy ja byłem lepszy, ja też mogę kogoś w ten sposób gdzieś urazić i czy ktoś inny pes na, na mnie krzyczą, kim ja jestem, żebym się w ten sposób zachowywał. Ja sobie kiedyś nie zdawałem sprawy, że można kogoś skrzywdzić w sposób psychiczny, emocjonalny, duchowy czy finansowy. Kiedyś z żoną na ten temat właśnie tej krzywdy emocjonalnej i psychicznej rozmawiałem. Ona po terapii sporo książek przeczytała i właśnie gdyśmy sobie prowadzili rozmowę, udało nam przykład być tak, żebyśmy sami we dwoje, więc mieliśmy czas. I właśnie na temat, na przykładzie jej samej, mogłem pokazać jej to, jak ja ją skrzywdziłem, właśnie w sposób emocjonalny i psychiczny, bo kiedy y, był taki okres czasu, kiedy piłem, wracałem do domu z, z Niemiec do Polski, ona wtedy, te weekendy, właśnie brała pracę. Ona nie chciała być ze mną jak najmniej czasu chciała poświęcić mi. A kiedy starałem się jej dotknąć, to ona się spinała, uciekała. I to był właśnie ten, ten uraz psychiczny, do którego ja ją doprowadziłem. Mimo tego, że ja ją nigdy nie uderzyłem, uderzyłem fizycznie, ja te wszystkie krzywdy na niej zrobiłem, typu finansowa, duchowa, emocjonalna i psychiczna. Przez swoje ego nie pozwalałem jej się rozwijać. Przez tą nadmierną kontrolę jej osoby. Ja nie dawałem jej swobody życia. Ja starałem się być jak niczym cieniem dla tej osoby, żeby wiedzieć, co ona robi, bo gdzieś miałem obsesję, że ona mnie zdradza. Wydawało mi się, że, że kobieta, którą poszukiwałem, że wtedy się stała się dla mnie wrogiem. A tak, tak powiedziawszy, krok czwarty, piąty i w ogóle cały ten program i działanie z nim, pokazałem to, mi, że jak to jest zawarte, napisane w książce, w Wielkiej Księdze, że my jako okolicy mamy szczęście mając takie żony, mogę powiedzieć, że rozpisanie tego wszystkiego, zobaczenie na papierze pozwoliło to, że dzisiaj swoją żonę, z którą, którą żyję, Uważam za anioła. I że sam Bóg mi ją zesłał, co kiedyś mi się wydawało absurdem. Bardzo dziękuję. Z tego co wiem, to zwyczajem jest tej grupy, że pytania są później. Tak więc, gdyby ktoś miał jakieś pytanie później, oczywiście będę starał się odpowiedzieć. Dziękuję.